Katedralny Chór Chłopienco-Męski Pueric Resovienses Resowieces świętuje 30 lat swojego istnienia. Zespół zrzesza blisko 70 chórzystów, którymi w ogromnej większości są uczniowie rzeszowskich i podrzeszowskich szkół oraz uczelni. Z okazji jubileuszu chór odbył niedawno turne koncertowe do Austrii i Włoch, a wczoraj z tej okazji w katedrze odbył się jubileuszowy koncert. Za chwileczkę zapraszam do wysłuchania rozmowy z chórzystami, którzy świętują jubileusz. Radio Via 30 lat. Ktoś powie, że to kawał czasu. Inni powiedzą, że to dopiero właściwie początek. Jak to wygląda w przypadku chóru, który świętuje 30. rocznicę swojego powstania? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Są razem z nami Stanisław Żyracki, prezes chóru, Marcin Florczak, dyrygent oraz twaj chórzyści Kacper Wiącek i Adam Świerat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to tak na początek, 30 lat chóru to dużo czy mało? 30 lat jak na Rzeszowski chór to jest bardzo dużo, natomiast oglądaliśmy film z chórzystami o chórze, który ma tradycję 800-letnią w Lipsku. W Kościele Świętego Tomasza. Myślę, że może kiedyś ktoś o naszym chórze tak powie, że to jest chór, który ma 800 lat. Bardzo byśmy tego chcieli. Pewnie to młodsze pokolenie tych początków nie pamięta, ale pan prezes na pewno. W pierwszym roku istnienia chóru nie byłem członkiem chóru, a później już od 29 lat tak. Chór zaczynał w 1985 roku w parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Opiekunem z ramienia kościoła był ksiądz Franciszek Kołodziej. Chór założyła pani Urszula Jeczeń-Biskupska. I to były początki i bardzo dobre początki, bo chór bardzo szybko się rozwijał i bardzo szybko zdobył popularność, na którą pewnie oczywiście też zasłużył. Po roku przeszliśmy do... Kościoła Ojców Bernardynów, gdzie opiekunem naszym był ksiądz, był ojciec Gwardian Metody, Czesław Kornacki. A po kilku latach w 1993 roku przeszliśmy do katedry, zaopiekował się nami ksiądz, obecnie infułat Stanisław Mac i do tej pory trwamy przy katedrze, Opie opiekuje się nami formalnie Dodatkowo jeszcze ksiądz Jan Delekta, proboszcz parafii katedralnej. I rzeczywiście chór się rozrastał, i od pięciu lat nadal kwitnie i rozrasta się pod kierunkiem pana Marcina. Florczaka. Nowy dyrygent. Czy pan jest wychowankiem chóru? Nie, nie jestem wychowankiem chóru. A jak to się stało, że trafił pan do tego Rzeszowskiego chóru? W sumie to była kwestia przypadku. Pani Urszula Jęczemiszkowska była bardzo osobą dynamiczną i złapała mnie na osobnie na uczelni, i spytała wprost, czy chciałbym prowadzić taki chór, czy odważyłbym się. Na Początki były ciężkie, bo nie wiedziałam, czy zdecydować się, ponieważ wiedziałam, że to jest to ogrom pracy, ale ostateczną decyzję podjęłam taką, że chciałam to prowadzić i chciałam się z tym zmierzyć. I prowadzę już chór 5 lat, i myślę, że że póki co na razie udaje mi się to robić i widzę chęci i zaangażowanie od strony młodszych, jak i też starszych chórzystów. Pani wcześniejsza dyrygent sprawiła, że ten chór stał się takim chórem bardzo popularnym. Młodzi ludzie chętnie przychodziliby właśnie w tym chórze śpiewać. Kiedy miała nastąpić zmiana tego dyrygenta, to były takie obawy, że ktoś nie jest prosta, że to rzeczywiście no, trudne wyzwanie. Jest to trudne wyzwanie, ale um, uważam, że zawsze przy zmianie dyrygenta lub kogokolwiek zawsze jest taki moment, kiedy to wszystko spada. Ja byłem osoba dosyć młodą wtedy. Jeszcze to było moje pierwsze wyzwanie z takim chórem. To w ogóle był mój pierwszy chór i to dopiero chłopiec męski. Więc y, tak samo jak ja uczyłem tych chłopaków śpiewać, tak samo oni mnie uczyli jak pracuje się z takim chórem. Jednak uważam teraz po latach, że mogę powiedzieć, że udało się wyjść z tego dołka, którym na początku byłem, ponieważ chłopców było mało i uważam teraz, że chór stoi na dobrym poziomie i dalej będzie się rozwijał, póki chęci i siły mi starczą. Chcę to robić, ponieważ widzę wielkie, naprawdę wielkie zaangażowanie chłopców, którzy chcą śpiewać i jest to dla nich nie tylko odskocznie od codziennych zajęć szkolnych, ale też hobby i zainteresowanie. No właśnie, to teraz zapytamy tych najmłodszych członków chóru, dlaczego śpiewają w chórze i co lubią najbardziej właśnie w tym śpiewaniu. Kacper, dlaczego lubisz śpiewać w chórze? Dlaczego wybrałeś chór? Ktoś cię zachęcił? Sam znaczy, chciałeś pośpiewać? To było tak, że pani Urszula przyszła do mojej szkoły i robiła nabór no i akurat się załapałem i pojechałem na obóz do Frysztecka. To było takie modne wtedy śpiewać w chórze? No trochę tak. A dlaczego? Bo to sprawia mi po prostu przyjemność. Adaś jest pewnie jednym z najmłodszych chórzystów, tak? Taki najmłodszy to ja już nie jestem. Na chór chodzę od 4 lat. Do, dołączyłem w 2011 roku. Chodzę dzięki temu, że moja mama głównie się do, przykładała się, że abym chodził, ale też yy, na ch chór oprócz śpiewania to jest też rozrywka jakaś. Dobrze powiedział dyrygent, że odskocznia właśnie od yy, normalnych zajęć szkolnych i tam no, bardzo mili ludzie są na chórze, a więc warto wstąpić do takiego chóru. Ale tam trzeba dużo ćwiczyć, e, ciągle być zdyscyplinowanym, powtarzać e, ciągle te same utwory. Tak jak to mówi dyrygent, jest czas na zabawę i jest czas na pracę. No, więcej jest tego czasu na pracę, ale zabawa też się zdarza. A więc to nie jest tak, że przychodzimy na godzinę 18 i tłuczemy przez godzinę utwory, tylko też jakiś kawał po między tymi utworami wejdzie i... no, miło jest. Co najbardziej lubią śpiewać ci młodzi chórzyści? Chłopcy najbardziej lubią śpiewać z tego co zauważyłem rozrywkę, ale staramy się też uczyć ich różnego repertuaru. Od pieśni religijnych, sakralnych też najbardziej rozwija ich głosowo pieśni z epoki renesansu i baroku którzy chłopcy, no niekoniecznie zawsze lubią też śpiewać te pieśni, ale rozwija je to emisyjnie, dzięki czemu mogą śpiewać lepiej utwory rozrywkowe i utwory współczesne. Mówimy tutaj o chłopcach, ale nie możemy zapominać, zapominać że to chór męski Tych mężczyzn jest więcej niż tych młodych adeptów y, churalnego śpiewania? Hmm, starszych chłopców jest, znaczy już mężczyzn jest troszeczkę mniej. Chłopców młodszych, takich wieku Adama, mniej więcej od 8 do 12 lat musi być więcej, ponieważ y, nie każdy chłopak daje radę po Śpiewać chórze. No wiadomo, że jest też okres mutacji, po którym nie każdy chłopiec zostaje w tym chórze, dlatego chłopców młodszych musi być dużo, dużo więcej niż starszych chórzystów. A co motywuje tych starszych do tego, by śpiewać w chórze? Wydaje mi się, że też z jednej strony przyzwyczajenie, że już śpiewają w tym chórze, z drugiej strony, też, tak jak Adam powiedział, jest to odskocznia pewnego rodzaju, i przywiązanie do tego chóru. Niekiedy mi chłopcy mówili, też mi się też spodobało to pojęcie, że chór jest jak rodzina. Chłopcy poznali tutaj wielu ciekawych przyjaciół, kolegów, z którymi się utożsamiają i spotykają nie tylko na zajęciach churalnych, ale też w swoim czasie osobistym, co potem kreuje różnego rodzaju przyjaźni i miło tak po czasem, po latach, jak już się nie śpiewa w tym chórze, spotkać z kolegami, który, którzy, których się poznało, właśnie będąc i śpiewając w chórze katedralnym. Chłopcy, jak dbacie o te swoje gardła, aby dobrze śpiewać? Są jakieś takie szczególne sposoby? Stryno. W pizzy z jednym trzeba dbać o gardło. na przykład nie krzyczeć na boisku tak dużo. Gdy jest zimno, to ubierać się dobrze, szczególnie. Nie jeść lodów strzelki. też? Można jeść lody, ale nie w takich ilościach, że kilka lodów dziennie, bo to też źle działa na gardło. Łatwo ogarnąć taką gromadkę. Ilu tych chórzystów obecnie? Obecnie jest 65 chłopców i starszych i młodszych. Łatwo nie jest, ale tak jak Adam powiedział, nie tylko jest tak, że cały czas śpiewamy na próbach i jest od 8 do 11 próba. Czasami się zdarza, tak, że ktoś powie jakiś dowcip. Takie sprzężenie grupy też jest ważne, ponieważ chłopcy nie mogą przez cały czas ten długi czas pracować. No wiadomo, że jakiś się zbliży okres yy, koncertu, to wiadomo, że jest bardziej większa spina i chłopcy się muszą bardziej zmobilizować. Ale jak Adam to powiedział ładnie, jest czas na pracę i jest też czas na... właśnie. Ale jest też czas oczywiście na y, koncertowanie, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dużo tych koncertów przez te 30 lat było? Przez 30 lat, y, przez 25 lat, kiedy chórem kierowała Paniusz Lajeczyń-Biskupska, kilkanaście wyjazdów zagranicznych do wielu krajów Europy. Tradycję koncertowania za granicą podtrzymujemy. W ostatnich pięcioleciu. Byliśmy dwa razy na Ukrainie, czyli we Lwowie, a za drugim razem w Łódzku i w Równem. Byliśmy również we Francji, m.in. w Mekon na zaproszenie tamtejszego chóru, a ostatnio w prezencie na jubileusz załatwiliśmy wyjazd do Austrii, Włoch i Watykanu. Ukonorowaniem tego, nazwijmy to tournée, było, była oprawa, pełna oprawa Mszy Świętej przy grobie Jana Pawła II w Watykanie gdzie chłopcy śpiewali we wszystkich częściach mszy i msza ta była transmitowana na cały świat przez Radio Watykan, Radio Maria i na rozgłośnie katolickie. Bez wątpienia było, było to na pewno wielkie przeżycie i religijne, i artystyczne. Chłopcy, jak wam się tam śpiewało? Bardzo bo, dobrze. Bo to takie wyjątkowe przeżycie, prawda? Co śpiewaliście? Śpiewaliśmy dużo religijnych, ale też takich rozrywkowych utworów typu się hamba, też takich patriotycznych trochę jak armia krajowa polskie kwiaty. Poza tym, że śpiewacie w chórze, to chodzicie do szkoły muzycznej? Czy tylko chór jest dla Was tą formą muzycznej drogi? Ja na przykład chodzę do szkoły muzycznej drugiego stopnia. A daś? Ja uczęszczam do zwykłej szkoły podstawowej. No, jest dużo chłopaków, którzy uczęszczają do szkoły muzycznej, ale też duża część do zwykłych szkół uczęszcza, a śpiewają tak samo dobrze. A to oznacza, że chór jest dla każdego, jest szansa, by ktoś jeszcze dołączył do Waszego chóru? Szansa jest zawsze. Najważniejsze to, żeby chodzić często na próby aktywne nie uczestniczyć w tych próbach, ponieważ wychodzę zawsze z założenia, że chłopcy nie powinni się uczyć utworów w domu. Oni powinni, powinni wyciągać jak najwięcej z prób. Próby w tej chwili odbywają się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, w piątki i w sobotę. Ważnym jest, aby faktycznie chodzili często, ponieważ tam poznają właśnie tych kolegów. Dzięki temu właśnie chcą między nimi uczestniać na próby. Nie tylko dlatego, że chcą, że dyrygent jest fajny, tylko też znajdują też fajnych kolegów. Zbliżają się wakacje, co podczas wakacji, chór zawiesza działalność. Podczas wakacji będą organizowane warsztaty muzyczne. Które będą się w katedrze, w sali papieskiej oraz y, w KSM-ie. Warsztaty będą prowadzone przez instruktorów, którzy będą przez tydzień czasu nauczać, y, chórzystów, którzy już chodzą oraz nowych członków chóru. Warsztaty te będą organizowane bezpłatnie w ten sposób tak, żeby zachęcić jak największe grono nowych uczestników, a nowych chórzystów na pewno przyjdzie wiele. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjmiecie nowych kolegów? Oczywiście. A tak, pewnie. Wszyscy chętni mogą dołączyć do chóru katedralnego. Poza tym, że taki wyjazd jubileuszowy, między innymi do Włoch, do Rzymu, do Watykanu, jak powiedział pan prezes, to te obchody będą miały taką kontynuację uroczystą, w jakiś uroczysty sposób? Tak, oczywiście. Jeszcze wracając do tych koncertów, chciałem powiedzieć, że śpiewaliśmy w Austrii, w Wiedniu na wzgórzu Kalenberg, a we Włoszech śpiewaliśmy w Padwie, w Bazylice oraz w Kościele pod Świętego Stanisława dla Polaków w Rzymie. Oprócz tego śpiewaliśmy na mszy polowej na Monte Cassino. Również y, y, śpiewaliśmy u Michalitów, księży Michalitów y, pod Rzymem. Tam również był piękny koncert bardzo żywo odebrany przez słuchaczy. Chłopcy, jednym słowem, się bardzo podobają. Chciałbym jeszcze wrócić do, do tego, z czym musiał się zmierzyć pan Marcin Florczak. Pan Marcin, Marcin Florczak zmierzył się z legendą pani Urszuliecznie Biskupskiej. Myślę, że z tego zadania wywiązał się znakomicie. Niedawno śpiewaliśmy z panią Justyną Steczkowską w Teatrze im. Wandy Simaszkowej. Wykonaliśmy z nią jeden utwór i pani Steczkowska była pod wrażeniem. Wyrażała się w samych superlatywach o chłopcach i o dyrygencie, a jeden z muzyków towarzyszących powiedział, że to, że chór przetrwał po odejściu mistrza i legendy, jaką była pani Urszula Jeczeń-Biskupska, to dla niego jest to cud. Życzymy samych sukcesów, kontynuacji tej wspaniałej, rzeszowskiej katedralnej tradycji związanej z chórem, który tam właśnie funkcjonuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, mam nadzieję, że ten rok jubileuszowy będzie obfitował w wiele koncertów i nie tylko mieszkańcy Rzeszowa czy Podkarpacia, ale także mieszkańcy całej Polski bądź też innych e, krajów Europy e, będą mogli Was posłuchać. Tak, z okazji jubileuszu wydaliśmy jeszcze pamiątkowe medale, które zostaną rozdane najbardziej zaangażowanym chórzystom. I wydaliśmy piękny album z okazji 30-lecia chóru, którego jesteśmy autorami jako chórzyści. Album bogato ilustrowany, pokazujący 30-lecie z ogromnym naciskiem na ostatnie 5 lat, które obfitowało wiele wydarzeń, wiele koncertów. Sami łapaliśmy się za głowę, pisząc ten album, jak dużo tego było. Piękne koncerty w kościołach, w ich harmonii, bardzo takie znaczące przedsięwzięcia i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Życzymy dalszych sukcesów i oczywiście tego, by nigdy tych churzystów w chórze nie zabrakło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.